Witam Was serdecznie, siostry i bracia, którzy przyszliście na ten wieczór, aby uwielbić Jezusa, by złożyć Jemu dziękczynienie, by otoczyć Go chwałą i prosić o uzdrowienie, o uwolnienie dla Was i dla Waszych bliskich. To piękne, to szlachetne i jest to wyrazem Waszej wiary. Dlaczego? Bo Chrystus żyje. Bo Jezus żyje i działa z taką samą mocą, jak dwa tysiące lat temu, gdy chodził po ziemi Izraela. Bo Jezus się nie zmienił. Jak mówi list do Hebrajczyków, Jezus jest wczoraj i dziś ten sam, niezmienny. To my się zmieniamy, ja i ty, ale nie Jezus. Ten, który był ukrzyżowany, jest z martwych zmartwychwstały, jest Żyjący na wieki wieków. Amen? Amen. Jak z czymś się zgadzacie, możecie odpowiedzieć. Amen. Czyli jest taka prawda. Amen? Amen? Taka prawda. W Ewangelii widzisz Jezusa pełnego mocy. Jezusa, który uzdrawia, uwalnia. Jest 50 uwolnień opętanych osób w Biblii. Przez kogo? Przez Boga. I Jan w Apokalipsie, kiedy, kiedy widzi Jezusa, to rozpoznaje tego, który był ukrzyżowany, a Jezus mówi do niego, byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I to jest ta prawda, która nas gromadzi na Eucharystii, że Jezus jest żyjący, Jezus żywy, Jezus prawdziwy. Jezus, który uzdrawia, który uwalnia, który jest tu i teraz z całą swoją boską mocą, który nas słyszy, który nas widzi. My nie modlimy się sami do siebie, ale do Niego i On tu jest w centrum. Najważniejsza osoba, do której przychodzimy i nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków Jestem z Tobą, jestem w Twoim życiu, jestem w Twoim małżeństwie, jestem w Twojej rodzinie, jestem po Twojej stronie. Amen? Amen? Taka jest prawda Słowa Bożego. I my idziemy za Słowem Bożym i trzymamy się Bożego Słowa. I tego wieczoru chcemy przejść przez Pismo Święte, które cały czas mówi nam na temat wiary. Bo jak mówili z do hebrajczyków, bez wiary nie można podobać się Bogu. Tylko wiara prowadzi nas do tego, by Bóg mógł zadziałać. By Bóg mógł wyciągnąć swoją prawicę. Czy to bezpośrednio w modlitwie, w sakramentach, w posłudze charyzmatycznej, czy to przez innego człowieka, czy przez lekarza. Ale ja muszę wierzyć. Muszę mieć wiarę w sercu. Wiarę we wszechmoc Boga, który działa jak chce, działa kiedy chce, działa w swoim czasie, to on decyduje o tym, ale ja jako słaby człowiek mam przychodzić do Boga z sercem, które wierzy, z sercem, które ufa, ufa we wszechmoc Boga. Tak wierzyła, chociaż niewiele rozumiała, Maryja. W Ewangelii według św. Łukasza w pierwszym rozdziale, werset 38, mówi Maryja, niech mi się stanie według Twojego słowa. Uwierzyła, że stanie się, że może się stać, że Bóg może przyjść do jej życia i wypełnić to, co jej zapowiedział. Ona, mistrzyni naszej wiary, od samego początku uczy nas właśnie zawierzenia ale również tego, by tą wiarą spodziewać się i oczekiwać realizacji mocy Boga w naszym życiu. Bo wcześniej mówi do niej anioł, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Bóg może wszystko jest nieograniczony we swojej wszechmocy, i po tych słowach Maryja właśnie odpowiada, niech mi się stanie według Twojego słowa. Gdy usłyszała o tym, że Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu, odpowiedziała na to wiarą swojego serca. I wtedy, gdy przychodzisz do Jezusa w tej Eucharystii, w sakramencie pokuty, pojednania, w adoracji, gdy podejdziesz do Jezusa, by dotknąć się Go w monstrancji, gdy będzie przechodzić, gdy podejdziesz do Jezusa w osobie kapłana, by położył na Ciebie ręce, to w Twoim sercu musi być wiara. Wierzę Jezu, że Ty żyjesz, wierzę Jezu, że Ty działasz, że jesteś niczym nieograniczony, wszechmocny Bóg, który przychodzi do Ciebie z całą swoją miłością to dla Niego tutaj przychodzimy. Kiedy święta Faustyna miała chwilę zwątpienia i w dzienniczku tak to wyraziła, że się zawahała. Czy Jezus coś może? Czy Ty możesz to zmienić? Jezus jej się objawia i pyta ją, czy Ty myślisz, że zabraknie mi wszechmocy? Nieograniczony Bóg. Ponad czasem i przestrzenią Stwórca nieba i ziemi z całą swoją wszechmocą i miłością jest dla Ciebie. Jest po Twojej stronie. Chce Ci pomagać. Dlatego uwierz w Jego miłość. Uwierz w to, że On może wszystko zmienić w swoim Bożym czasie. Jeśli będziemy przychodzić do Niego z sercem pełnym wiary, Między innymi tak właśnie przychodziła do niego kobieta, która cierpiała wiele lat na krwotok. W Ewangelii Marka w piątym rozdziale czytamy, poznajemy tą kobietę, chociaż nie znamy jej imienia. Ona cierpiała przez wiele lat. 12 lat cierpienia, mówi święty Marek. Przecierpiała bardzo wiele i nic jej nie pomagało. Co więcej, Słowo Boże mówi. Ta kobieta miała się jeszcze gorzej. Wyobrażasz to sobie? 12 lat z każdym miesiącem, z każdym rokiem ona ma się jeszcze gorzej. I tak bywa w naszym życiu, że nie jest lepiej, ale gorzej. I długi kredyty, choroba za chorobą, jakieś uciski, blokady, związania, połamane relacje, coraz więcej kłopotów, problemów. Czujemy się jak w pajęczynie jakiejś duchowej, która nas związuje, krępuje i jest coraz gorzej. To doświadczenie mają niektórzy z nas. To przeżywała ta kobieta, nic jej nie pomagało, cierpiała na krwotok. Jakby życie z niej uchodziło, a w końcu ona usłyszała o Jezusie w tej desperacji, w tej już załamaniu i tragicznej postawie swojego życia usłyszała o Jezusie ostatnia deska ratunku i ta kobieta przychodzi zalękniona, drżąca od tyłu do Jezusa i ma wiarę w sercu i powtarza sobie żebym się choć jego płaszcza dotknęła, chociaż na chwilę na sekundę, żebym się go dotknęła chociaż na chwilę a będę uzdrowiona miała taką wiarę w sercu i to uczyniła Właśnie ona 12 lat cierpiąca, odrzucona, pogardzana, odepchnięta, ale Pan w tłumie zobaczył jej serce, zobaczył jej wiarę i uzdrowił ją natychmiast w jednej sekundzie. Tak działa Bóg. Działa również natychmiastowym uzdrowieniem. Działa jak chce, ale w innym wypadku Bóg działa też w czasie. Przez miesiące, przez lata. On decyduje jak i kiedy. I przez drugiego człowieka, i przez lekarza także Bóg działa. Bo mówi Słowo Boże, kto stworzył lekarza, jak nie ja? Ale najpierw Ty masz przyjść do Jezusa, jak ta kobieta. W Eucharystii, w Adoracji, w Sakramentach przyjdź najpierw do Jezusa, przyjdź najpierw do wspólnoty, przyjdź i przyjmij uzdrowienie od Jezusa przez posługę charyzmatyczną Kościoła, w której także Bóg działa. Ona przyszła zamykniona, drżąca, dotknęła się Jezusa, natychmiast została uzdrowiona. Słowo mówi zaraz, ustał jej krwotok, natychmiast, nagle. A Jezus szukał tej kobiety. Chciał się z nią spotkać. Chciał ją zobaczyć, która jest ta, która przyszła z wiarą. Tłum ściskał go, ale bez wiary. Tłum ściskał także, ale bez wiary. Ona jedna, jedyna, ale z wiarą. I mówi do niej potem Jezus, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź, Pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Amen? Amen? To czyni Bóg, który odpowiada na wiarę swoich dzieci. To czyni Bóg. I tego Bóg oczekuje od nas. I o to prosi. Wprost prosi Jezus o wiarę i czeka na wiarę w Jego obecność w moc Jego słowa, w moc Jego działania. Prosił Jezus, mówiąc o tym wprost. W jedenastym rozdziale Marka tak powiedział do tłumów Miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Nie jest to zatem sprawa fakultatywna, ale to jest podstawa naszego życia, by kierować się wiarą, żyć wiarą i przychodzić z wiarą w sercu do Boga. Ale prosi Jezus jeszcze więcej, by nie tylko wierzyć, ale by nie wątpić. Nie wątpić, bo to jest wirus, który odbiera wierze moc. Jeśli pozwolisz, by diabeł zasiał w twoim sercu powątpiewanie, wątpliwości, już twoja wiara od razu słabnie. I przychodzi diabeł i szybko mówi, ale, ale to, ale tamto, a jeśli to się nie da, to niemożliwe, czy Bóg może, czy to możliwe, już diabeł sieje wątpliwości. A Jezus mówi tak. Kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, nie wątpi, nie wątpi, widzisz, mówi Jezus, lecz wierzy, że spełni się to, o co mówi, że mu się to stanie, tak mu się stanie. Tak mu się stanie, tak Bóg odpowie, kiedy ty nie będziesz wątpić i mówi Jezus wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Dlatego pierwsze nasze spotkanie dotyczy wiary i tego, by porzucić wątpliwości we wszechmoc Boga. Apostoł Jakub w pierwszym liście demaskuje tego demona powątpiewania. Mówi bardzo mocno o tym, że kto żywi wątpliwości, niech nie myśli nawet, że cokolwiek otrzyma od Boga. Zobacz jak mocno. Jeśli ktoś wątpi w moc Boga, jeśli żywi wątpliwości, jeśli jest chwiejny, niech nawet nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Boga. Pierwszy rozdział listu Jakuba. Dlatego precz odrzucamy wszystkie wątpliwości w obecność Boga, w działanie Boga, we wszechmoc Boga. Nie może być w Twoim sercu powątpiewania, które odbiera Ci wiarę, która, powątpiewania, które Cię związuje. Bóg jest Miejcie wiarę w Boga. Jemu ufaj. Do Niego przychodzisz. On jest z tobą. On jest dla ciebie. On jest po twojej stroje i kocha cię. Nigdy nie przestanie cię kochać. Dlatego bez żadnego powątpiewania. Ale z sercem pełnej wiary przychodzimy do Jezusa, by prosić Go o uzdrowienie, by prosić Go, widzisz, o interwencję tak interwencje dla naszego życia, by dokonało się to, czego potrzebujemy. Tak właśnie prosił w dziewiątym rozdziale Marka pewien ojciec, który miał chorego syna. Prosił Jezusa, ale Jego serce było dotknięte powątpiewaniem. Prosił, ale jednocześnie wątpił. I mówi do Jezusa tak, taka modlitwa. Jeśli możesz, co? Zlituj się nad nami. Widzicie, jaka modlitwa? Pół na pół. Serce podzielone. Serce chwiejne. Serce niestałe. On mówi, jeśli możesz, co? To zlituj się nad nami. I dokłada, i pomóż nam. A Jezus z oburzeniem jeśli możesz? Zadaje mu pytanie jeśli możesz? I chce mu przez to powiedzieć ty do Boga tak mówisz? Jezus mówi jeśli możesz? I odpowiada Jezus dalej wszystko możliwe jest dla tego kto wierzy. Więc nie myśl tak nigdy. Czy Bóg coś może? I nie myśl tak Jeśli możesz coś To pomóż mi Bo Bóg wszystko może Jest dla Ciebie Jest po Twojej stronie Jest całą swoją miłością Odpowiedział wtedy Ojciec Wierzę zarać memu niedowiarstwu. Powiedzmy to razem. Wierzę zarać memu niedowiarstwu. Jeszcze raz. Wierzę zarać memu niedowiarstwu. I trzeci raz. Wierzę zarać memu niedowiarstwu. Jezus odpowiedział swoją boską mocą na tą modlitwę. I Ty tak właśnie módl się tego wieczoru z sercem pełnym wiary. Z sercem, które ufa, oczekuje na działanie Boga w naszym życiu. Dlatego, że Chrystus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. wystają, dał taką obietnicę. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dlatego też proszę Cię, módź się z taką wiarą, bez żadnego powątpiewania, aby Bóg okazał swoją wszechmoc, wyciągnął swoją prawicę i dotknął nas swoją miłością tego wieczoru, aby był jeszcze bardziej przez to otoczony chwałą, uwielbieniem, dziękczynieniem płynący z naszych serc. Amen. wierzę w jednego Boga Ojca.